Możemy wybierać między zus i OFE Dywersyfikujmy nasze źródła zabezpieczenia na starość Mówiła w trójce wize Prezes Polski razem Cenny obraz wraca z Niemiec do Polski On jest troszeczkę większy niż A4, ale to jest naprawdę maleństwo Natomiast jest przepiękny Za pół godziny przed krakowskim sądem staną pierwsi świadkowie w procesie Bruno na kwietnia, mężczyzny, który chciał wysadzić w powietrze Sejm, ale już wiadomo, że zeznań nie złoży jego najbliższa rodzina. Sprawa do odmowy ich składania skorzystała matka oraz żona Bruno na kwietnia, mówi mecenas Maciej Burda, obrońca oskarżonego. My uważamy, że można poprzestać na odczytaniu zeznań tych osób złożonych na etapie postępowania przygotowawczego. Jeśli nie stawią się, to będziemy proponowali sądowi, by na tym poprzestał. Lista świadków w procesie w sprawie planowania zamachu na Sejm zawiera 98 osób. Obrona wyselekcjonowała 12 najważniejszych z nich i zaproponowała, aby sąd przesłuchał ich w pierwszej kolejności. Na szczycie listy znalazł się m.in. rzekomy inspirator Bruno na kwietnia. Od niego chcielibyśmy zacząć, natomiast podkreślam, że to decy Decyzja sądu, od kogo te przesłuchania zaczniemy. Zdaniem obrony w grupie kluczowych świadków są też agenci ABW, którzy byli w grupie Bruno na kwietnia i trzech studentów, których doktor chemii miał nakłaniać do przeprowadzenia zamachu na Sejm. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. Według śledczych dwa lata temu Brunon Kwieczeń chciał wysadzić w okolicach Sejmu transporter opancerzony wypełniony materiałami wybuchowymi. Doktor chemii z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie usłyszał w sumie dziewięć zarzutów, między innymi podżegania do przeprowadzenia zamachu czy nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych i broni. Grozi mu 15 lat więzienia. Od jutra można będzie wybierać między Zusem i OFE w sprawie emerytur. Premier Donald Tusk już wczoraj oświadczył, że wybiera ZUS, natomiast wiceprezes Polski Razem Krystyna Igliska-Okulska mówiła przed chwilą w Trójce, że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 A wybierać między ZUS-em i OFE będzie można od 1 kwietnia do 31 lipca. Osoby, które będą chciały część składki przekazywać do funduszu, będą musiały złożyć w ZUS-ie specjalne oświadczenie. I ponownie będziemy mogli dokonać wyboru w roku 2016, a potem co 4 lata. Teraz moskiewskie media i komentarze do wczorajszej rozmowy szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie Ukrainy. Komentatorzy przyznają, że wspólnego stanowiska nie udało się wypracować, ale dostrzegają pewien postęp. Podkreślają, że rozmawiano w rezydencji ambasadora Rosji i że spotkanie trwało aż 4 godziny. Telewizja Rosje24 zwraca uwagę, że z ust szefów dyplomacji nie padały słowa sankcje, przynajmniej przed kamerami telewizyjnymi. Moskwa i Waszyngton, Moskwa i Waszyngton wolą dyplomatyczną drogę rozwiązania ukraińskiego kryzysu. Dyplomatyczny Telewizja poinformowała, że minister spraw zagranicznych Rosji próbował przekazać amerykańskiemu koledze stanowisko Moskwy, że ukraińskie regiony są tak różne, iż tylko federalizacja może zapewnić ich jedność. Zauważa przy tym, że amerykański dyplomata... Potwierdził to, że o federalizacji rozmawiano, choć podkreślał, że decyzje w tej kwestii są wyłączną sprawą Kijowa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Konflikt rosyjsko-ukraiński będzie tematem dzisiejszych rozmów ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta wajmarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji. Ale zajmą się oni także innymi sprawami. Ministrowie będą rozmawiać o tym, jak powinna w przyszłości wyglądać polityka Unii Europejskiej wobec jej sąsiadów, nie tylko tych w Europie, ale też w Azji i Afryce. Szefowie dyplomacji mają przyjąć nowy dokument w tej sprawie. W czasie dwudniowego spotkania, które rozpocznie się w Berlinie, a potem przeniesie do Weimar'u, będzie też mowa o dalszej integracji Gruzji i Mołdawii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przy okazji minister Sikorski odbierze w Berlinie schody pałacowe obraz Francesco Gardiego, który został zagrabiony przez nazistów podczas II wojny światowej i znajdował się w Galerii Państwowej w Stuttgarcie. I to jeden z dziesięciu najcenniejszych obrazów starych mistrzów, które należą do Polski, przypomina wiceminister kultury Małgorzata Omilanowska. On jest troszeczkę większy niż A4, ale to jest naprawdę maleństwo. Natomiast jest... Przepiękny, bo pokazuje grupę dożów w szatach ceremonialnych, kroczących po schodach tej skalady giganti widzianych przez łuk bramy. Kiedy obraz zostanie udostępniony publiczności, na razie nie wiadomo, najpierw musi przejść zabiegi konserwatorskie. To był serwis trójki. Na sport, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie po 28 kolejkach liderem jest Legia Warszawa. Ma aż 10 punktów przewagi nad Lechem Poznań. Prawdziwa walka trwa jednak o czołową ósemkę i grę w grupie mistrzowskiej. Po sobotnim zwycięstwie Lech i Gdańsk z piastem punktów potrzebowała Jagiellonia Białystok. Piłkarze Piotra Stokowca przegrywali już z Górnikiem 1-3, do 3, ale udało im się zremisować 3-3. Jedną z bramek strzelił Dawid Plizga. Gdzie było 3 na przerwy. Jakiś promyk nadziei się pojawił, że jeżeli zaczniemy dobrze drugą połowę, to jeszcze można szybko szczyć bramkę kontaktową i później już się może wiele dziać i tak właśnie się stało. Jagiellonia wróciła na ósme miejsce w tabeli. W drugim niedzielnym meczu Zawisza Bydgoszcz wygrał ze śląskim Wrocław, choć jak przyznał obrońca Zawiszy Łukasz Nawodczyński wcale na to nie zasłużył. Nie byliśmy na pewno zespołem lepszym, no ale trzy punkty zostały w Bydgoszczu. Jutro nikt o tym nie będzie pamiętał. Ile to sytuacji miał Śląsk, tylko wynik pójdzie w świat. I rzeczywiście dziś nikt nie pamięta stylu, a wynik to 1 do 0, który daje 3 punkty. Potem zwycięstwie Zawisza jest siódmy, Śląsk 13 ostatecznie stracił szansę na awans do czołowej ósemki. Na zakończenie 28 kolejki Zagłębie Lubin zagra z Wisłą Kraków, początek o godzinie 18. Także dzisiaj niezwykle ważny mecz Vive Targu w Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrz Polski rywalizuje z niemieckim Rein Neckerleven. W pierwszym meczu w Kielcach Wiwe wygrało 32 do 28. Czterobramkowa przewaga to nie jest duża zaliczka przekonuje bramkarz w Szmal. Tak naprawdę ja muszę zapomnieć jak najszybciej o tym meczu i to będzie mecz rozstrzygający i tak naprawdę też te bramki nie mówią nam zbyt wiele. Początek meczu o godzinie 19. Siatkarki Chemika Policy od zwycięstwa rozpoczęły rywalizację z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza w półfinale play-off rozgrywę Komistrzostwo Polski. Wczorajszy wynik 3 do 1. Dziś drugie spotkanie w Policach. I na zakończenie wynik tenisowy. Nowak Djokovic wygrał turniej w Miami. Serb w finale pokonał Hiszpana Rafaela Nadala 6-3 i 6 do 3. Dziś słaby przelotny deszcz tylko od wybrzeża wschodniego po Podlasie na pozostałym obszarze znów dużo słońca. A na termometrach od 9 stopni w suwałkach przez 16 w Warszawie do 18 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, oferta specjalna, jakie jeszcze nie było Teraz w sklepach Euro LED TV LG 42 cale, 100 herców Za 1399 Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini Za 599 Dwudrzwiowa Lodówko-zamrażarka Electrolux 1, 40, klasa A++ Za 799 I dodatkowo Ekstra raty W sklepach Euro i na euro.pl.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 Do południa.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 Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Och, piękny ten 31 dzień marca, poniedziałek. Za oknem słońce. Pani w telewizorze mówiła, że będą 4 stopnie rano. Zabrałem więc czapkę. Samochód pokazał 9 stopni. Jestem trochę załamany, bo miało być dzisiaj załamanie pogody, a okazuje się, że świeci słońce jak szalone i będzie do 16-17 stopni. No, a to mnie odłamało zdecydowanie. Co dzisiaj w naszym programie? Już patrzę. Arkadiusz Ekiert, informator ekonomiczny to za kwadrans. Co w mowie piszczy? Katarzyna Kusińska około 9.50. Po 10 opowiemy o płytach tygodnia. Powiem już teraz, że to Artur Rojek i Lux Torpeda. Trójkowa powtórka z historii dziś dotyczy sierpnia 1961 roku. Fajny film Ryszard Jaźwiński. Przed godziną 11:00 po 1 11 grażna Dobroń. Pozytywne myślenie czy udawanie. To dzisiaj temat naszego spotkania. I potrójne pasmo przenoszenia Michał Margański około 11.30. Tak będzie do południa. dzisiaj w całości port miłosny. Panie Kamilu, dziękuję. Pięknie wygląda na śnieżce o tej porze. Marek Kropkaniedziecki małpa .pl, to jest mój adresik. I, I was just doing what I had to do, baby And I found out So I A raczej Tony Blackstone i Babyface Hurtu, 21 minut po godzinie 10, 9, 9 dobrze mówię tak, a na starym moim zegarku jeszcze po ósmej. Mi się zapytał, kto pięknie wygląda na Śnieżce, Królewna Śnieżka oczywiście, Footloose, Kenny Lugnica, to dokładnie 30 lat temu, a zaraz potem Edyta Bartosiewicz. 9.30. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. No i nie ma z nami Wiktora Legowicza. Troszkę mu zazdrościmy. Przed nim długi, wspaniały urlop. Zatem Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej Jak zawsze w poniedziałek I Arkadiusz Rzekierd, witamy serdecznie Dzień dobry panu, dzień dobry państwu Zazdrości pan, panie Andrzeju, urlopu? Nie, no, każdy, każdy zna, może Każdy może mieć czas, Bo prawie każdy może w jakimś czasie mieć urlop Panie Andrzeju, od jutra Będziemy już mogli decydować Czy nasze składki emerytalne popłyną Tylko do ZUS-u, czy jej część Przekazana zostanie również do OFE Premier już zdecydował Ufa zus -owi. trudno się dziwić innej postawie, prawda? No to, to... A że w przypadku premiera to jest, <głos> e, jeżeli tak forcowano e, w skandaliczny sposób, tak szybką zmianę systemu emerytalnego, no to premier, rozumiem, e, potwierdza jest konsekwentny. E, swoim gestem, tak? Czy, czy będzie przez resztę jeszcze życia pobierał wynagrodzenie w Polsce w takich normalnych strukturach? Zobaczymy. Mhm. A mogę zapytać, co pan zrobi? A ja mam, tak jak pewnie wiele osób, dylematy, bo właściwie mam wrażenie, że politycy postąpili w tym przypadku skrajnie nieodpowiedzialnie. To, to trudno powiedzieć, jak używać ostrzejszych słów. No bo jeżeli wprowadziliśmy sobie, prawda, jakiś, zmieniliśmy system już i przez dłuższy czas to zmienialiśmy, to my po 10 latach jeszcze nie wiemy, jak ten nowy system no działa. Właśnie. To w ogóle nie da... on nawet był niedokończony w budowaniu poprzez na przykład polityków SLD, przez ich zaniechania i, i to, co się później działo. Ale tak jak mówię, po 10 latach w przypadku emerytur to w ogóle nie ma mowy o ocenie systemu i w tym momencie, kiedy ten system właściwie był jeszcze w jakimś momencie tworzenia, został wywrócony, trochę został zmieniony i teraz mamy problemy różne, bo wie Pan, to jest jeszcze tak, że właściwie ma, wiemy na świecie, jak to jest, tak? Znaczy systemy emerytalne, takie otwartych funduszy emerytalnych, lepiej czy gorzej, jednak działają na całym świecie, czy też w tym kapitalistycznym świecie. Systemy takich Państwowych ubezpieczeń jak ZUS, to właściwie nam się jednak kojarzą z takimi systemami socjalistycznymi mhm. i autorytarnymi z, prawda, z innej części świata. E, I teraz właściwie, jak to ma dalej działać, prawda? Mamy to, to, parę no, to, miesięcy na to, żeby się pozastanawiać, panie Andrzej. E, myślę, że czasami dłużej niż parę miesięcy. Tysiące firm wywłaszczonych pod drogi nie dostało odszkodowań za straty. Teraz chcą milionów w Strasburgu, pisze o tym dziś między innymi Rzeczpospolita. Znowu te drogi i znowu problemy. Czy znaczy, wydaje mi się, że tutaj jest y, kilka... Znaczy, przede wszystkim chciałbym dowiedzieć się, czy faktycznie chodzi o tysiące firm, bo w tym przypadku, żebyśmy sprecyzowali, nie chodzi o firmy, które y, zajmowały się... Budową, budową, tylko nie te, które w są wywłaszczane z Tylko chodzi o firmy, których, na, które miały nieruchomości na terenach uh -huh. przeznaczonych na drogi. Um, no i mamy tutaj y, kilka problemów. Najpierw przypomnijmy sobie, że w one były wywłaszczane na podstawie ustawy drogowej, czyli takiej ustawy, która ułatwia wywłaszczenia właśnie. Często jeszcze to były takie systemy Te specustawy się zmieniały więc A zarzekano dłu, przez długi czas, że ich w ogóle nie lat, było A przez wiele lat mieliśmy, pamiętam, przypomnijmy Taki problem, że nie można było budować W ogóle mm -hmm. żadnych dróg, dlatego, że nie było Właśnie takich specustaw, bo na przykład ktoś mówił A ja teraz nie chcę oddać tej swojej nieruchomości To mnie nie obchodzi tu że, że tutaj jest Albo za, zapłaćcie mi jakąś górę pieniędzy Która jest w ogóle niespółmierna do a, Terenu a, W związku z tym z jednego, powiedziałbym, problemu wskoczyliśmy w drugi, i teraz, a ten drugi problem jest jeszcze bardziej być może skomplikowany przez to, co się działo w ostatnich latach, czyli na przykład możemy mieć takie problemy, że w zarządów SLD, PSL, premiera Leszka Millera na przykład uchylono pewne ustawy, i w związku z tym plany zagospodarowania przestrzennego, które do tej, tamtego czasu istniały, przestały istnieć, a nowe na przykład nie powstały. I mamy takie problemy, czasami zdarzają się, słyszymy, że na przykład na terenie, na którym od dawna planowano budowę drogi, przewidywano gdzieś tam prawda rejon budowy drogi, ktoś, władze gminne na przykład zezwoliły na budowę domu. Tak, mm -hmm. I teraz właściwie, kiedy nadchodzi ten czas wreszcie, że zaczyna się budować drogę, nagle okazuje się, że ona jest biec ma przez e, czyjś dom postawiony w terenie, w którym nie powinien powstać. To jest coś podobnego jak na przykład te problemy z zalewami, prawda? No, że, że a w niektórych miejscach na terenach polderów e, władze miasta Wrocław na przykład wydawały zgodę na budowę. Mm -hmm. To jest, Powiedzmy sobie, <śmiech> właściwie to, to jest pytanie, co zrobić z politykami, samorządowcami, którzy w tak niefrasobliwy i sprzeczny z interesami społeczności, czasami lokalnej albo w ogóle szerszej społeczeństwa, podejmują takie decyzje. To jest ten problem. Ja mam nadzieję, że ten, ten pozew zostanie, ponieważ on był oddalany w Polsce, trzeba by powiedzieć, że były te sprawy uchylane, dlatego trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zacznie nam powiedziałbym dyktować, yy, zmieniać przepisów w taki sposób, że nie będzie znowu można w Polsce niczego robić, zwłaszcza, że w innych sytuacjach Europejski Trybunał Praw Człowieka działa na naszą niekorzyść, tak jak to było w przypadku sprawy katyńskiej. Pozostańmy jeszcze w temacie okołodrogowym. Panie Andrzeju, czy my naprawdę musimy stać przed takim dylematem, albo wydajemy pieniądze na drogi i je budujemy, albo pompujemy środki na pomoc socjalną i tu i tam, żeby sprawa była jasna, tych pieniędzy mamy za mało? Nie, nie ma, to jest fałszywy dylemat. Znaczy, mhm. Jeżeli pan mówi o sytuacji, która nastąpiła ostatnio, czyli o... Tak, tak się do tego. sfinansowaniu podwyżki świadczeń dla pielęgnacyjnych dla rodziców zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. To minister Kośiniak, minister pracy Kośniach kamysz określał, że tutaj chodzi o kwotę około 180 milionów złotych, którą postanowiono wykorzystać z pieniędzy przekazywanych dodatkowo na, na budowę dróg z pieniędzy leśnych, tak? Pieniędzy nagle też e, odbieranych e, państw, lasom państwowym. To jest fałszywy dylemat. 180 milionów złotych można było znaleźć zupełnie w innych miejscach budżetu. Naprawdę, e, w, fundu w budżecie istnieje na przykład wiele takich dziwnych zaskórniaków w gestii ministra. I takich finansów. zakamarków. Nie, jest wiele takich, wie pan, funduszy stworzonych ust ustawowo, na które ludzie płacą przez lata, e, gdzie się gromadzą pieniądze, a gromadzą się na czasami pieniądze dlatego, że ich się nie wykorzystuje. Czyli na przykład... Czyli ten... źle poszukali. Niekoniecznie. Znaczy można było, wydaje się, że w tym przypadku było dużo więcej możliwości znalezienia lepszego rozwiązania, a nie takiego, które będzie szkodziło per saldo w długim terminie gospodarce, czyli możliwości wypłacania świadczeń socjalnych. Koszty leczenia chorób odtytoniowych, tak to nazwijmy, szacowane są nawet na kilkanaście miliardów złotych rocznie. Część środowiska medycznego przekonuje, że większość tego ciężaru powinni wziąć na siebie sami palacze. Ciekaw jestem, jak to określić. Jeśli ja jestem palaczem, to moje choroby... Na ile są spowodowane paleniem, a na ile na przykład tym, że oddycham nieczystym, zanieczyszczonym powietrzem? No właśnie, no trzeba byłoby doprecyzować, ile to faktycznie są takie koszty. Potem przypomnijmy, że jednak papierosy w Polsce są obłożone wysokimi podatkami, czyli akcyzą. I za, tu byłby zagrożony budżet. On już jest, bo sprzedaż papierosów przecież spada. No spadł, sprzedaż spada, ponieważ ludzi pali coraz mniej, ale też... No to nie jest tak, że palacze nie płacą. Tak? Palacze płacą z jednej strony normalne yy, składki swoje, prawda, ubezpieczeniowe. Mhm. I jeszcze dodatkowo w cenie. To płacą. Paczki papier. No więc. Yy... To jest i, i te wyliczenia, to, to nie wiem, czy ktoś znowu chce podnieść ceny, czy też zmusić nas do kolejnych płace, płacenia za coś kolejnego, bo takich, powiedziałbym, powodów można znajdywać więcej, za chwilę będziemy dyskutować na pewno o tym podatku cukrowym, prawda? Znaczy od obłożenia dodatkowym Im więcej kobiety. Nie nie, nie, nie. Od obłożenia podatkiem na przykład napojów z dużą zawartością A, no cukru, tak, tak. żeby akurat przeciwdziałać chorobom um, um, związanym właśnie z otyłością. To na koniec naszego programu pomysł na oszczędności, na, te, na, na dość prosty i w, w, w fajny pomysł wpadł 14-letni Amerykanin, który podpowiedział administracji rządowej amerykańskiej, jak zaoszczędzić 400 milionów dolarów rocznie. Pomysł jest prosty. Wystarczy zmienić w drukarkach, które drukują urzędowe pisma, czcionkę z Times New Roman na Garamond. I w tym wypadku... Oszczędzamy na tuszu do drukarek 400 milionów dolarów rocznie. Może przemyśleć, czy w domu też tak nie zrobić. Jednak no, to... No, może to chodzi, że no, można drukować tutaj sposobów oszczędzania jest więcej. Pytanie, czy administracja coś takiego uzna, bo to. E, no nie wiem, może jest jakiś powód, żeby jednak wybierać tę czcionkę, która pochłania więcej farby. A może, ale jeżeli nie ma, no to jest to dobry sposób na oszczędność. Podrzucamy ten pomysł również naszej administracji. Andrzej Kublik, Arkadiusz Rzekiel Dziękujemy, miłego dnia, do usłyszenia Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master, najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi Wybierz jakość Renault Zapraszamy do reklamy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 Program trzeci Polskiego Radia Wszędzie, gdzie nie ruszę się Zaraz odmierza odmierzam mnie Się, zaraz znów opada mnie Nonsensu dym Nonsensu dym Nonsensu dym Nonsensu dym Mówi kłani w spraw obroty Nie przychylę naszym myślom Nie znajdziemy już odwrotu Nie ma stąd drugiego wyjścia Mówi kłani w My naszym myślą nie znajdziemy już Nie ma stąd, nie ma stąd, długiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu. Ze skutków, nonsensu. Się, zaraz znów ogłusza mnie. Myślą, nie znajduję już wrotu, nie ma dokąd wyjść Tango, nonsensu, nowa piosenka Krzysztofa Napierkowskiego zapowiadaje go nową płytę i ta płyta okazuje się już w, a nie, to jutro jest kwiecień już w przyszłym miesiącu w takim razie e, za 14 minut dziesiąta Co w Tokio z Australii? Talking to a stranger. Panie Marko, a czy płata pan figle 1 kwietnia? Oczywiście, że tak. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kusińska. Jedno z najstarszych polskich przysłów przestrzegało. Dum bibo piwo stat mihi kolano krzywo. Co w języku współczesnym oddalibyśmy za pomocą słów jak pije piwo, stoi mi kolano krzywo. Sensu tego oczywistego przesłania nie trzeba wyjaśniać. Warto jednak dodać, że powiedzenie to było w użyciu już przed XV wiekiem, a zatem już wtedy piwo oznaczało to, co oznacza i dzisiaj, czyli napój alkoholowy wyrabiany ze słodu zbożowego, chociaż pochodzenie tej nazwy wskazuje, na co zwróciła uwagę pani Joanna Storunia, na jej związek z piciem czy piwo zawsze odnosiło się jedynie do konkretnego rodzaju napoju alkoholowego, czy też niegdyś nazywano nim każdy rodzaj napoju, podobnie jak jadłem określa się jedzenie, docieka słuchaczka. Otóż piwo rzeczywiście pochodzi od czasownika pić i na samym początku rozwoju polszczyzny, a także innych języków słowiańskich, oznaczało po prostu napój, to co się pije. Jednak bardzo szybko zawęziło swoje znaczenie i od tamtej pory odnosi się do napoju szczególnego rodzaju. Piwo, tak jak też inne produkty spożywcze, wymaga specjalnych warunków przechowywania, powinno się je trzymać, jak wiadomo, w chłodnym miejscu. Takim miejscem była Piwnica. Piwnica od samego początku oznaczała to co dzisiaj, czyli miejsce pod jakimś budynkiem, ale jej przeznaczenie było szczególne. Było to pomieszczenie do przechowywania piwa i też oczywiście innych rzeczy, które wymagają chłodu, ale nazwa piwnica wywodzi się bezpośrednio od słowa piwo. Takie podziemne pomieszczenia miały charakterystyczny wygląd. Ich sufit opierał się na ścianach albo kolumnach i często był wygięty w łuk. Taki element architektoniczny to, jak wiemy, sklepienie. Ze względu na to sklepienie, te podziemne pomieszczenia, czyli piwnice, nazywano też sklepami, a zatem sklep to było to samo co piwnica. Ponieważ w tych sklepach przechowywano produkty spożywcze, to później ta cecha stała się najistotniejsza w używaniu tej nazwy, no i sklep znaczy to, co znaczy dzisiaj. Katarzyna Głosińska, co w Mowie Piszczy odsyłam na naszą stronę internetową polskie radio.pl Kośnik Trójka. Tam odnajdą Państwo także zakładkę, co w Mowie Piszczy. Za 7 minut godzina 10 to teraz dwa razy Pol McCartney. Najpierw 2013 z tej ostatniej płyty, Sejvas, a potem sprzed 35 lat, bo właśnie dzisiaj jest rocznica wydania płyty London Town. Do it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 Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 marca minęła dziesiąta. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsi świadkowie w procesie Bruno na kwietnia mężczyzny, który chciał wysadzić Sejm. A rosyjski premier Dmitry Miedwiediew.